Zapraszamy do wysłuchania materiału z centrum prasowego LEMON. Do takich małych samolotów to wystarczy trawa i, i miejsca, które jest przystosowane do startów i lądowań. Sylwia Łakomska, pilotka, pasjonatka. Musi mieć paręset metrów długości i trochę szerokości. W Polsce z lądowiskami jest nie najlepsza, bo jest ich po prostu za mało. Marek Szufa. Pilot. Ten ruch y, samolotów małych, tego General Aviation, rośnie praktycznie z dnia na dzień. Coraz więcej samolotów ludzie kupują, coraz więcej ludzi lata tymi samolotami, a miejsc do lądowania no, niestety nie ma aż tak dużo. Jest, na pewno przydałoby się, aby ich było coraz więcej i żeby były po prostu bardziej dostępne dla pilotów General Aviation. Wielka pasja moja to jest żeglarstwo, które uprawiam od młodych lat, a od prawie 30 lat żegluję po jeziorach mazurskich. Andrzej Jacek Wis, wiceprezes zarządu Arna Spółka z o. Mój kolega, który od 16 roku życia pasjonuje się lataniem i te dwie pasje, latanie i żeglarstwo, połączyliśmy poprzez przygotowanie i zbudowanie projektu o nazwie Mazury Residence, czyli łączy lotnisko z osiedlem mieszkaniowym domów jednorodzinnych, który będzie pośrednictwo własny port jachtowy i tutaj właśnie lotnisko, port i osiedle. To są te dwie pasje połączone w jeden projekt. Pomysł ma już kilka lat. Janusz Zieniewicz, prezes zarządu Arna Spółka ZO. Pomysł jako taki nie jest nasz. Jest to pomysł amerykański, czyli zbudowanie osiedla typu Airpark. Są osiedla, które istnieją w Ameryce, w Australii. Jest ich kilka w Europie. Znajdują się w Szwajcarii, w Hiszpanii, we Francji. Myśmy postanowili zrealizować pierwsze takie osiedle na rynku polskim i stąd jego nowość i inność. Dodatkowym elementem bardzo specjalnym, który można spotkać niezwykle rzadko, w zasadzie myśmy na taki projekt jeszcze nie natrafili, to jest to, że połączyliśmy nie tylko pomysł osiedla, domów budowanego wokół lotniska turystycznego dla małych samolotów, ale dołożyliśmy do tego również mariny jachtowe, czyli miejsca, gdzie nasi klienci będą mogli trzymać swoje łódki i z nich korzystać. Dla miasta turystycznego posiadanie lądowiska jest rzeczą bardzo ważną. Jolanta Piotrowska, burmistrz Giżycka. Wielu turystów nie chce przejeżdżać naszymi drogami. Wiadomo, jaki jest stan tych dróg, a dostanie się z Warszawy do Giżycka w ciągu jednej godziny, to jest poważny atut i dlatego tak ważne jest posiadanie pasa startowego w okolicach miejscowości turystycznej. Istotny jest charakter inwestycji czy projektu, który chcieliśmy stworzyć. Andrzej Wach, członek zarządu Arna Spółka Zo. Przede wszystkim szukaliśmy miejsca na. Coś, co miałoby znamiona Airparku, czyli osiedla z pasem startowym, czy z kawałkiem lotniska. To, co udało nam się znaleźć, to jest nie tylko miejsce, które jest ciekawe lokalizacyjnie, bo daje możliwość tworzenia pasa startowego, czyli lotniska ale miejsce, które jest na Szlakowie Hiszjer Mazurskich. Czyli to, co w inwestycjach jest chyba najważniejsze, lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, prawda? Najważniejszy element, który nam się udało znaleźć i stworzyć, to jest lotnisko, to jest ciekawy krajobrazowo teren w miejscu, które jest jednym z ciekawszych w Polsce. Mazury Residence jest to wspaniały pomysł dla pilotów i nie tylko zresztą. Jest miejscem wspaniałym dla pilotów i dla żeglarzy. Bardzo często tak się zdarza, chyba w większości przypadków jest tak właśnie, że piloci są również żeglarzami, więc pomysł myślę jest doskonały. komasowanie właśnie pilotów, żeglarzy albo pilotów, żeglarzy w jednym miejscu, umożliwienie im zamieszkania w tym miejscu, myślę, że jest doskonałym pomysłem i jak dojdzie do skutku, że tak powiem ten projekt i ukończona zostanie budowa tej mariny, to będzie... Będzie to naprawdę wspaniałe miejsce dla tych ludzi. W wszystko jest piękne. Najważniejsze, że miasto jest cudownie położone pomiędzy Jolanta Piotrowska, burmistrz Giżycka. Na przesmyku między Niegocinem a Kisajnem, które jest częścią systemu MAMR. W związku z tym mamy przepływające przez miasto dwa kanały. Jest to malownicze i piękne położenie. 13% powierzchni powiatu to są jeziora. Wacław Strażewicz, starosta. To są wody. Powiat Giżycki leży dokładnie na środku szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, ponad... 100-kilometrowego odcinka łączącego na północy Mamry, na południu ze Śniardwami. Wielki raj dla żeglarzy. Nikt tego nie liczy, bo, bo nie ma takiego obowiązku, nikt się nie melduje, ale znawcy szacują, że w sezonie letnim pływa po tym szlaku około 60 tysięcy ludzi. Wielkie jeziora są połączone i z Wisłą, można i do Gdańska dopłynąć, do Wrocławia, do każdego zakątku Polski. Andrzej Sieroński, wójt gminy Giżycko. Ale generalnie turyści tu raczej korzystają z stronę północną, kierunek Węgorzewo i południową, Mikołajki, nida. Jest to taki tradycyjny szlak dla żeglarzy. Próbujemy w Giżycku coraz to nowych form, którymi moglibyśmy zachęcić turystów do przyjazdu tu i spędzenia wolnego czasu. Dlatego wśród różnych propozycji Pojawił się w tym roku pierwszy raz festyn lotniczy. To jest unikalny festyn, dlatego że samoloty latają nad jeziorem, dlatego dla nas bardzo istotną rzeczą jest to, że powstało w okolicach Giżycka lądowisko, a festyn to jest już ukoronowanie tego, że mamy taką właśnie inwestycję. łączyliśmy poprzez przygotowanie i zbudowanie projektu o nazwie Mazury Residence Andrzej Jacek Wis, wiceprezes zarządu Arna Spółka z O. Czyli łączy lotnisko z osiedlem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 bo daje możliwość stworzenia pasa startowego, czyli lotniska, ale miejsce, które jest na szlakowie jezior Mazurskich. Czyli to, co w inwestycjach jest chyba najważniejsze, lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Najważniejszy element, który nam się udało znaleźć i stworzyć, to jest lotnisko, to jest ciekawy krajobrazowy teren w miejscu, które jest jednym z ciekawszych w Polsce. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest trochę krainą niedocenioną. To, że znaleźliśmy się wśród kandydatów do siedmiu cudów świata natury jest nieprzypadkiem. Jesteśmy naprawdę pięknym regionem, sami nie wiemy co posiadamy, a naprawdę nie ustępujemy innym regionom świata. Ze względu na to nasze bogactwo naturalne, jakim są jeziora, ptaki, zwierzęta, cisza, spokój, wiele miejsc jeszcze nietkniętych ludzką ręką, Myślę, że mamy duże szanse wśród 28 kandydatów w ścisłym finale do tytułu siódmego Cudu Świata Natury. Przede wszystkim szukaliśmy miejsca na coś, co miałoby znamiona Airparku. Andrzej Wach, członek zarządu Arna Spółka ZO. Czyli osiedla z pasem startowym, czyli z kawałkiem lotniska. To, co udało nam się znaleźć, to jest nie tylko miejsce, które jest ciekawe lokalizacyjnie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 Domy są całoroczne. Janusz Zieniewicz, prezes zarządu Arna, spółka ZO. W związku z czym domy są pomyślane w ten sposób, że część z naszych klientów ma pomysł na życie polegający na tym, że przenoszą się na Mazury. Tam mieszkają, pracują korzystają ze wszystkich możliwości, które daje dom na, na łonie przyrody w pięknym miejscu, a jednocześnie, jeżeli już mają taką potrzebę, żeby załatwić swoje interesy w mieście, mogą skorzystać z szybkiego środka transportu, czyli z samolotu i po 45 minutach czy godzinie być w Warszawie, pozałatwiać wszystkie sprawy i wrócić do siebie, do spokojnego domu na Mazury. Tak naprawdę to jak wiemy, ile się jedzie z jednego końca miasta w drodze drugiego końca miasta, załatwiając sprawy tutaj, to ta dodatkowa godzina, często nie bo jeżeli to są interesy do załatwienia na Żoliborzu, to się może okazać, że łatwiej załatwimy je i szybciej z Giżycka, z naszego osiedla, niż mieszkając w Wilanowie czy Konstancji. Czyli to jest jedna grupa. Druga grupa to są ludzie, którzy chcą mieć drugi dom i chcą z niego korzystać i weekendowo, i wakacyjnie, i również w zimę. Dla stąd pomysły na całą szeroką ofertę zimową. I takich klientów jest również bardzo dużo. Część z nich korzysta z tego środka transportu, jakim jest samolot, a część jeździ normalnie samochodem. Przede wszystkim chcemy zapewnić mieszkańcom Andrzej Jacek Wis, wiceprezes zarządu Arna Spółka z on. Wszelkie takie warunki, jakie mają dzisiaj w osiedlach na przykład pod Wrocławiem na Psimpolu, czy koło Warszawy na przykład w Konstancinie. Piękne rezydencje ze wszystkimi wygodami. Wielu moich przyjaciół posiada domy w różnych częściach Polski i wiem, że borykają się z problemami związanymi z codzienną eksploatacją. Są oddaleni od takiego domu 400-500 km i bez przerwy coś w takim domu trzeba zrobić. W związku z czym na naszym osiedlu zaplanowaliśmy, żeby istniały wewnętrzne serwisy, które będą opiekowały się tymi domami pod nieobecność mieszkańców. Domy będą w pełni monitorowane, będą zautomatyzowane i będzie można za pomocą tego typu wewnętrznych służb serwisowych wszystkie problemy wewnętrzne rozwiązać. To są służby, które w razie czego dokonają wszelakich napraw w takim domu, wykoszą trawnik, odśnieżą podjazd, spuszczą wodę, jeżeli będzie taka potrzeba. Wszelkiego rodzaju czynności, które z posiadaniem takiego domu się wiążą, będą mogły być załatwione lokalnie przez nasze służby, co niezwykle uprości, życie naszym mieszkańcom, czyli krótko mówiąc ten dom dla nich będzie niekłopotliwy. I wreszcie czwartą rzeczą, która jest niezwykle wydaje mi się ważna, to jest element związany z tym co robić na takich Mazurach, co robić daleko od domu. Są oczywiście osoby, które, którym wystarczy pójście na ryby czy poczytanie książki, ale bardzo wiele osób jest jednak tak skonstruowanych, że potrzebują różnego rodzaju czynnych zajęć i czynnego życia, uprawiania sportu i staramy się, aby na tym osiedlu docelowo była możliwość bardzo szerokiej gamy możliwości spędzania czasu. Czyli planujemy, żeby tam można było żeglować, surfować, kajtować, pływać na bojerach, pływać na skuterach wodnych, pływać na katamaranach, uprawiać myśliwstwo, jazdę konną i wiele innych sportów. Czyli krótko mówiąc, chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy tam przyjadą, a będą chcieli coś robić, żeby takie możliwości mieli.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 Próbujemy w Gierzecku coraz to nowych form, którymi moglibyśmy zachęcić turystów do przyjazdu tu i spędzenia wolnego czasu. Jolanta Piotrowska, burmistrz.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 pasjonatka. Musi mieć paręset metrów długości, trochę szerokości i faktycznie takich miejsc w Polsce jest sporo i powstaje coraz więcej. To powstają w takich e, atrakcyjnych, turystycznie miejscach, czy w bieszczatach, czy właśnie na Mazurach. Mazury Residence jest to wspaniały pomysł dla pilotów i nie tylko zresztą. Jest miejscem wspaniałym dla pilotów i dla żeglarzy. Marek Szufa